Na Agroakademii jęczmienia pan Krzysztof Zdrojewski z firmy Adop mówił sporo o nawożeniu mikroelementami zbóż, w szczególności oczywiście jęczmienia. Co od razu przykuło moją uwagę, wspomniał pan o fitotoksyczności miedzi. Faktycznie poświęciłem kilka zdań na temat stosowania miedzi jakości miedzi, ale tego również, kiedy należy ją zastosować, aby nie miała ona zgubnego wpływu w postaci fitoteksyczności. I to, o czym mówiłem, to oczywiście to, że duże dawki miedzi, czyli około 50-60 gramów, bo takie powinny zostać w pierwszych fazach rozwojowych podane zbożu, szczególnie jęczmieniowi, należy stosować do fazy uderzania w źdźbło. Po tej fazie, owszem, dopuszczalne stosowanie miedzi, ale w stężeniach nie większych niż 10-15 gramów jednorazowo. Bardzo ważnym czynnikiem jest również to, jaką tą miedź podajemy i tutaj właśnie w trakcie mojej prezentacji pokazywałem różnicę między miedzią schelatyzowaną, a firma Adop sprzedaje właśnie tylko i wyłącznie miedź w formie helatu do innych jakościowo miedzi, na przykład form siarczanowych, które to są bardzo niestabilne w mieszaninach, w których występuje wyższe pH i potrafią wytrącać się w postaci różnego typu pyłów czy nawet zakłaczeń, które będą zapychały nam pompę, końcówki opryskiwaczy lub całkowicie uniemożliwiały nam wypryskanie cieczy roboczej. W Pana prelekcji sporo miejsca poświęcił Pan tym doświadczeniom polowym, które pokazują, że podanie mikroelementów no to jest konkretny wzrost, może nie dwukrotny, bo to jednak nie bądźmy w sferze marzeń, ale konkretny iluś tam procentowy wzrost plonu i wydaje mi się chyba przede wszystkim jakości tego plonu, prawda? Zdecydowanie. Od lat prowadzimy różnego typu badania poletkowe aby wykazać właśnie w jakich fazach i w jakich ilościach powinni się podawać mikroelementy, które z nich są szczególnie ważne dla danej uprawy, jak również właśnie jaki będą one miały wpływ na plonotwórczość, co w konsekwencji przekłada się po prostu na czyste złotówki, które zostają w portfelu rolników. I tak jak pokazywaliśmy, prowadzimy w całej Polsce, a dzisiaj przytaczałem trzy lokalizacje. Był to Śrępa, Włowice i Karżniczka. W tych lokalizacjach przedstawialiśmy doświadczenie na jęczmieniu, Doświadczenie polegało na tym, który z mikroelementów będzie miał najwyższy wpływ na plonotwórczość. Podawane były one w trzech wariantach, tylko miedź, tylko żelazo i tylko mangan. No, wnioski były takie, że są one wszystkie równie ważne, średnio dawały one wzrost w plonu w granicach 8, a nawet do 9%, czyli doświadczenie to również udowodniło, że bez tych mikroelementów nawet większe nakłady na NPK czy azot czy ochronę nie dawałyby takiego wzrostu plonu jak właśnie zastosowanie mikroelementów szczególnie w formach schylatyzowanych. Mieć mangan to są mikroelementy znane od dawna natomiast żelazo jest tematem raczej nowym. Czym charakteryzujesz ten mikroelement, z czym ma związek, kiedy go podawać, i jak? Owszem, do tej pory to żelazo oczywiście gdzieś tam występowało w publikacjach, ale nie było jakichś zdecydowanych dowodów czy metod badawczych, aby zbadać jak ono wpływa na plonotwórczość i jakość plonu. My badamy od lat możliwości podania w jakich formach i w jakim okresie wegetacji i z naszych badań wynika, że najbardziej prawidłową fazą roz do podania żelaza była faza początku kłoszenia na przykład w zbożach czy początku kwitnienia w rzepakach. Wykazywało ono wtedy największy wpływ na poprawę przede wszystkim jakości plonu. Ma to głównie związek z współpracą żelaza z fosforem, który ma bezpośredni wpływ właśnie na zawiązywanie się owocników, czyli na plonotwórczość, a także na poprawę jakości głównie masy tysiąca nasion i zawartości białka w zbożach. A równocześnie Wasze doświadczenia pokazały, te które Pan prezentował, że najlepsze wyniki uzyskano jednak tam, gdzie był i obornik i mikroelementy. Owszem, był to, było to doświadczenie pokazujące, że w stosunku do kontroli Poletko wykazywało największą plonotwórczość, aczkolwiek nie miało to z zbyt wielkiej korelacji na wpływ mikroelementów, najprawdopodobniej stosowanie nawozów naturalnych, które niestety dostarczając dużej zawartości azotu, fosforu i potasu jednak zakwaszają glebę, no to zakwaszenie pozwalało roślinie w dość dobrym stopniu pobrać nawozy mikroelementowe przez system korzeniowy. Niestety w normalnych warunkach polskiego rolnictwa, gdzie TPH zbliżone jest, czy dbamy o to, żeby było zbliżone do 6 czy 6,5 na przykład, taka sytuacja nie miałaby miejsca przez system korzeniowy mikroelementy praktycznie są niepobieralne, poza oczywiście molibdenem, który zachowuje się tak samo jak makroelementy.